Hej, hej, hej, tutaj Maciek, kolejny odcinek mini-podcastu bez nazwy Light. W dzisiejszym odcinku, korzystając z okazji, że na stronie głównego podcastu www.beznazwy.net pojawił się nowy zimowy baner, chciałem Wam powiedzieć, że. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki, wstań. To za rady, z można jechać dalej. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki w sań, A przed nami i nad nami wiruje tyle gwiazd